Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Kilka godzin przed upływem terminu ultimatum narasta napięcie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump dał Teheranowi czas do godziny drugiej w nocy czasu obowiązującego w Polsce na odblokowanie cieśniny Ormu W przeciwnym wypadku. Jak zapowiedział, infrastruktura krytyczna w Iranie zostanie zniszczona. Władze w Teheranie odpowiadają, że jeśli tak się stanie, w odwecie zaatakują państwa Zatoki Perskiej. Ostrzeżenie skierowane do mieszkańców trzech państw Zatoki Perskiej, publikują irańskie media. Może to być sposób na nakłonienie władz tych krajów do powstrzymania Izraela i USA przed potężnym atakiem na Iran, który zapowiedział Donald Trump. Wcześniej irańskie wojsko zapowiedziało, że celem ataku odwetowego będzie m.in. powstające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Centrum AI. Amerykański prezydent postawił Irańczykom ultimatum, które wygaśnie o drugiej w nocy czasu warszawskiego. Jeśli Iran nie zgodzi się nad blokowanie cieśniny Ormuz, siły izraelsko-amerykańskie rozpoczną operację niszczenia w Infrastruktury krytycznej. Iran nie zgadza się na tymczasowe rozwiązania, upatrując w nich gry na zwłokę, która pomoże Izraelowi i USA na dozbrojenie się przed ewentualną kolejną fazą uderzenia. Tomasz Sajowicz, Polski Radio i Północny Izrael. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich systemy obrony powietrznej już przechwytują nadlatujące pociski i drony. Władze wzywają mieszkańców do zachowania spokoju i stosowania się do zaleceń służb. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym po tym jak w ubiegłym tygodniu prezydent przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm w połowie marca. Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że prezydent zmieni zdanie i przyjmie ślubowanie od wszystkich sędziów. I dodaje, że jeśli nie będzie refleksji ze strony Karola Nawrowskiego to rząd będzie musiał sięgnąć po plan B. Jednym z nich jest złożenie oczywiście ślubowania i przekazanie oświadczenia w formie spisu notarialnego prezydentowi. I drugi to oczywiście jest złożenie ślubowania przed notariuszem, ale także w obecności połączonych izp Sejmu i Senatu. Poczekajmy, miejmy nadzieję, że prezydent znajdzie refleksję, aby wykonać także swój konstytucyjny obowiązek. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Karol Nawrocki nie będzie działał pod presją w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent ma czas do 17 kwietnia, aby wypowiedzieć się w sprawie pytania skierowanego do pana prezydenta przez Trybunał Konstytucyjny. Zatem żadna presja na pana prezydenta nie zadziała, bo pan prezydent jest osobą odpowiedzialną i odpowiedzialnie będzie podejmował decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. W połowie marca Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozprawę w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału i zwrócił się do prezydenta o opinię w sprawie wyboru i ślubowania nowych sędziów. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami alerty obowiązują na północy, zachodzie oraz w południowej Polsce. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 3, minus 4 stopni. Sadownicy próbują chronić uprawy. Można temu przeciwdziałać, mówi prezes związku Sadowników RP poseł PSL-u Mirosław Maliszewski. Są różne metody ochrony upraw sadowniczych przed przymrozkami. Najskuteczniejszym to jest takie zraszanie, czyli takie powodowanie, że niby pada deszcz na całe uprawy i to powoduje, że ta woda oddaje ciepło i de facto ogrzewa rośliny. Inne to takie bardziej naturalne metody, jakieś zadymianie, czy palenie ognisk, czy piecyków takich z brykietem torfowym. Zdaniem sadowników jabłonie, grusze i śliwy są najmniej narażone na szkodliwe działanie mrozu ze względu na późniejszą wegetację. Gorzej jest z truskawkami czy malinami.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 To był najtrudniejszy miesiąc w historii placówki. Tak zmagania ze skutkami cyberataku opisuje personel Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Na początku marca lecznica padła ofiarą hakerów, którzy zablokowali dostęp do wewnętrznego systemu informatycznego, w tym do dokumentacji pacjentów. Temu jak wygląda praca szpitala przyjrzała się Aneta Łuczkowska. Informatycy wciąż pracują nad tym, by opieka nad pacjentami wyglądała tak jak przed atakiem hakerów. To żmudne zadanie mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala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 Działa ponownie sprzęt diagnostyczny. Największym wyzwaniem jest natomiast obecnie wypłata pensji. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. W aktualnościach jeszcze podsumowanie świąt wielkanocnych na polskich drogach. Od piątku do wczoraj w 183 wypadkach zginęło 18 osób, a 228 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na wschodzie i w centrum najwięcej chmur i opady deszczu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Na północy, zachodzie i południu alerty przed przymrozkami. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na podchalu, około zera na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, do 3 na Mazowszu.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 A w jedynce prawie 8 minut po godzinie 23. Wieczór z reportażem. Dobry wieczór, Antoni Rokicki, Wojciech Błoński i Jakub Tarka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Niezmiennie zachęcam do korzystania z naszego komunikatora SMS-owego 71151 to jego numer. Mogą Państwo komentować to, co słyszą w naszej audycji, ale też może jakiś ciekawy temat chcą Państwo podpowiedzieć studiu reportażu, to też bardzo proszę. 71151. Jeden. Dziś wspólnie spróbujemy zrozumieć świat, który właśnie znika na naszych oczach, a wszystko to w imię postępu. Jak państwo na pewno wiedzą i słyszą, Powstaje Centralny Port Komunikacyjny, w skrócie CPK. No i jedni się cieszą, że będzie można sprawniej, szybciej się przemieszczać, ale są i tacy, którzy płaczą, bo ta wielka inwestycja wchodzi, wjeżdża w ich prywatne życie z siłą buldożera. O emocjonalnych kosztach wywłaszczenia, o lęku przed przesadzaniem starych drzew i o tym, co się czuje, gdy ziemia rodziców zostaje zabetonowana, porozmawiam z Dorotą Mintą, psycholożką i terapeutką oraz Martą tomczok historyczką literatury, autorką książki Blizny, Krajobrazy po Przemyśle. Ale zanim to nastąpi, to zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z samego centrum tego problemu. Bohaterowie reportażu, Państwo Wiesław i Joanna Bonieccy wraz z synem Maciejem ze wsi Nowy Oryszew koło Żyrardowa, sprzeciwili się sprzedaży swojej ziemi i swojego domu spółce Centralny Port Komunikacyjne. A dlaczego tak zrobili, to o tym sami państwu opowiedzą w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego, zatytułowanym Fru na starość. Jedziemy, jedźmy. Chcieliśmy to dzisiaj skończyć. Mam tu wskoczyć na platformę? Tak, pan wejdzie sobie tutaj, no, można się przytrzymać troszkę. Skrzynie z ziemniakami, i te wielkie pojemności. Tak, ziemniaki wysypujemy do do zbiornika no i tutaj nad ty, tymi kubełeczkami one są przenoszone i już lecą nam, nam się... do ziemi No bardzo dobrej jakości sadzenia no i no i szkoda żeby on został zmarnowany, żeby został niewysadzony Rodzi nam wyrzucenie, to nie możemy więcej zasadzić to pole ma powierzchnię hektara 75 arów. co dzieci do będziecie musieli gospodarstwo opuszczyć na to no. mało Myślę, że zdążymy jeszcze wykopać, że nie wiadą dużymi traktorami jak to miało miejsce w ubiegłym roku kiedy na polach, które już przejął cepek i niektórzy rolnicy nielegalnie uprawiali właśnie te pola, no to, to te plantacje zostały zniszczone. No, ktoś się porządził i uprawiał nie na swoim polu, natomiast to nie były właściciele raczej tam obsiewał te pola tylko, no. tylko inni rolnicy, którzy, no powiem wprost, cwaniakowali. No. Cwaniakowali, czyli obsiali nie swoje pola wykupione już od rolników przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Ta przejęła pod przyszłe lotnisko i pobliski węzeł komunikacyjny 65% gruntów spod warszawskich gmin Baranów, Teresin i Wiskity. Na płocie pana gospodarstwa baner. Co jest napisane? No nie, dla czepeka. Stop CPK. Państwo Joanna i Wiesław Bonieccy wraz z synem Maciejem są przeciwnikami budowy lotniska w tym miejscu. Nie sprzedali spółce swojego 20 hektarowego gospodarstwa. Ziemi nie pozbyli się także trzej inni gospodarze z ich wioski Nowy Oryszew. Tu jeszcze mamy jeden baner. Spółka CPK, nie okradajcie nas z ziemi i domów. A okrada Was spółka? Bardzo wiele osób zostało przez spółkę, powiem wprost okradziona, w programie tak zwanych dobrowolnych nabyć. To zakończony już program wykupu przez CPK nieruchomości pod lotnisko. Właściciele otrzymywali ceny rynkowe. Powiększone o 20% za wyzbycie się ziemi i o 40% za sprzedaż domu. Część gospodarzy uważa te nabycia za oszustwo. Traszono ludzi, że jeżeli się nie wyzbędą swojego majątku w tak zwanym tym programie dobrowolnych nabyć, to przy wywłaszczeniu. Wojewoda, jak gdyby, no to, to tak mówiono, że będzie pół stawki. Te odszkodowanie będzie mniejsze niż w programie dobrowolnych nabyć. A kto tak mówił, że będzie mniejsze? Pracownicy spółki, ci, którzy jeździli, tak zwani opiekunowie terenu byli. I to oni mówili, że przy wywłaszczeniu to na pewno stracicie, także sprzedajcie teraz, oddajcie teraz. Kiedy nie wyzbędą się majątku na rzecz spółki, podmiotu prywatnego, Wojewoda zmusi do, no, wyruguje wręcz e, ludzi z tych terenów, z tych gruntów. Zapłaci mniejsze pieniążki. A nie rynkowe? No wie pan, to jest temat morze. Ceny rynkowe, ceny... No, ten, ten reportaż nie będzie rzetelny. Pan podchwytliwie zadaje Nie, nie, nie, nie. się nie podoba. Nie, ja nic nie będę mówiła, bo... Każde wypowiedzi, jakie by udzielaliśmy jakimukolwiek, to były odwracane i co innego było przedstawiane. Także dziękuję. Pan zażądał autoryzacji i ja przedstawię Państwu to, co chciałbym wykorzystać. Byli raczej zastraszeni, a nie nagradzani czy... A w jaki sposób zastraszani? To, że jeśli się nie sprzedadzą, to później będą mi mniej proponowali. I to jest główna przyczyna odmowy sprzedaży ziemi. Cena gruntów. Zdaniem rolników jest drastycznie za niska. Wyceniano ziemię rolną. Tak jest. Tak. I do tej pory jest wyceniana Która cały inwestycje, czas. Inwestycje To powinna być wyceniana jako inwestycja, a nie jako ziemia rolna. My nie chcemy jej sprzedać, bo my chcemy na niej pracować. Bo to są ziemie najlepsze województwa mazowieckiego. Nie wiem kto wpadł na taki pomysł żeby zniszczyć najlepsze ziemi województwa mazowieckiego, gdzie pod Modlinem jest ileś hektarów ziemi państwowej, gdzie jest piątej i szóstej klasy, gdzie można ją zagospodarować pod lotnisko i tam nie ma domów. A u was druga klasa? A u nas jest druga, trzecia. Mamy kawałek czwartej A. Nie wiem kto wpadł na taki pomysł, żeby takie ziemie zniszczyć. Wyceniono dom, w którym mieszkacie. Siedlisko. Całe gospodarstwo. Siedlisko. A ziemi nie wyceniono. Zgadzacie się z tą wyceną waszego domu i zabudowań gospodarczych? No nie zgadzamy się z, z tą wartością odszkodowania, no, ponieważ uważamy, że jest zbyt niska. Ziemi policzono w dalszym ciągu w trybie rolnym, a nie inwestycyjnym. A ziemia inwestycyjna na tym terenie zaledwie około 50 km od centrum Warszawy i przy drogach głównych jest wielokrotnie droższa od Rolnej. Tu już powstają ogromne magazyny. Państwa Bonieckich nieuchronnie czeka jednak wywłaszczenie. Czekają na decyzję od wojewody. Ktoś powie, że ja jestem chytry, bo ja chcę, żeby wycenili te grunty jako inwestycyjne. Tak, ja to otwarcie powiem, że ja chcę, żeby wycenili, bo Budując te magazyny w odległości 2,5 km, tutaj, przy tak skomunikowanym terenie, to czy to jest grunt rolny? Tam były pola orne. Mnie, jako Macieja Bonieckiego ja powiem, nie obchodzi zapis, czy to jest grunt rolny, czy to jest grunt inwestycyjny. Rynek wycenił ten metr ziemi w tej lokalizacji na około 300 zł. I ktoś powie, panie, ale to przecież. 300 zł, a grunt rolny to jest 12, 15 zł, 20, a nie 300 zł. Jak... I nie otrzymali jaką propozycję? Wartości w PDN-ie. Najwięcej to było między tam 15 a 25 zł. W tym programie dobrze Tak. Być. A widzimy po wysłaniu tego operatu, że wartość odszkodowania od wody jest wzięta na podstawie średnich wartości transakcji z pdn, PDN i stąd znamy jak gdyby wartość, jaką, kt, mogą nam, jaką nam zaoferują. Czekamy na dokumenty, które będą mówiły, że liczy nam się te 120 dni do opuszczenia. Na razie takich dokumentów nie mamy. No i gdy otrzymacie, to co zrobicie? To po 120 dniach opuścimy, ale na razie to jest nasze. Jakbyśmy wiedzieli, że nie stracimy, to my byśmy się już stąd wyprowadzili. Natomiast my jesteśmy tego świadomi do, do końca, że stracimy. Dlatego no próbujemy tutaj do końca. Nawet i teraz też sadzimy ziemniaki, no żeby no mieć z czego żyć, żeby jak najmniej stracić. Zapraszam, może Rolnicy obawiają się też, iż spółka będzie zarabiać ich kosztem, kupując tanio grunty i sprzedając je drogo innym podmiotom. Są wydawane pieniądze Skarbu Państwa a grunt jest kupowany na spółkę prawa handlowego, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę CPK, bo spółka CPK to jest spółka Centralny Port Komunikacyjny z ograniczoną odpowiedzialnością. Założyło ją paru panów i pobierają pieniądze podatnika, wyciągają ze skarbca skarbu państwa te grunty, które są kupowane, nie stają się potem własnością Skarbu Państwa, tylko własnością spółki CPK. Więc to jest niesamowity przekręt. Stulecia albo kilku stuleci i ostatnio zmienił nazwę ze spółki CPK na Port Polska, także tu grupka osób uwłaszczy się na państwowych pieniądzach sprzedając kolejnym spółkom. To będzie rodziło kolejne spekulacje i, i, i kolejny wzrost wartości tego gruntu. Odpowiedź CPK. Jedynym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa. Udziały w niej nie mogą być zbyte. Spółka kupuje nieruchomości wyłącznie na cele związane z realizacją programu inwestycyjnego Port Polska. To wyklucza komercyjny obrót nieruchomościami, a także możliwość wykorzystania terenów inwestycji niezgodnie z przeznaczeniem przez firmy z zagranicznym kapitałem. Będziemy jeszcze siali soję, soję na nasiona i kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno. W przypadku soi i kukurydzy mamy dość duże ryzyko, bo te rośliny się zbiera końcem października i wiemy, że możemy na ten termin 120 dni nie zdążyć oddania gospodarstwa. Jest narzeczona na chwilę obecną. Ślub odbędzie się w czerwcu. Prowadzę się do mieszkania narzeczonej, jak jak zostanę wywłaszczony e, z tej ziemi i będziemy po prostu szukali nowego gospodarstwa w nowej lokalizacji. Narzeczona mieszka w Żyrardowie. Rodzice najprawdopodobniej u siostry zamieszkają w domu. Wysiadamy? Wysiadamy. Do góry, do góry, do góry. Oczyszczamy rodzicę w tej chwili w sadzarce. Po prostu, żeby to nie korodowały, żebym mógł rozwijać to gospodarstwo. No, pomimo, że po SGGW próbowałem jeszcze 5-6 lat, jak gdyby, żeby nie iść nigdzie do pracy, tylko utrzymywać się tylko z tego gospodarstwa. Natomiast jakieś 8 lat temu, chcąc rozwijać to gospodarstwo, no to zdecydowałem się jeszcze pójść do innej pracy na zmiany. Dałoby się przeżyć z tego gospodarstwa wcześniej, ale rozwój jego byłby praktycznie no, żaden, zatrzymany. Pracuję na oczyszczalni ścieków i jestem operatorem prasy, która wyciska osad. Wjeżdżam do garażu i na dzisiaj kończę, no bo trzeba się wybrać do drugiej pracy. To pomieszczenie się nazywa pakownią. W tej mamy zmagazynowane ziemniaki, lużem na usypane są, no, kilkanaście ton. To do sprzedaży, tak? Tak. A te to dwa niskie budynki. To są budynki, które kupując to gospodarstwo, no to na tym gospodarstwie znajdowały się te budynki. No i ten pierwszy od drogi, to jest, to jest dom, budynek mieszkalny, a ten tutaj, bliżej nas, to jest budynek gospodarczy. Tutaj była obora, tutaj był taki tak zwany letniak piwniczka, no bo, bo to są budynki z lat 60. Takie były, jakie były. Takiej wielkości. No. Rozglądaliście się już? Gdzie możecie się przeprowadzić? Jaką ziemię kupić? Czy można kupić taką ziemię tej klasy w jednym kawałku? W obrębie 30 km na obkoło nie ma. Nie ma do kupienia gospodarstwa zamiennego. Stąd trzeba będzie się chcąc dalej gospodarzyć, a ja chciałbym dalej gospodarzyć, to to tutaj w tej lokalizacji, no teren rezerwacji pod lotnisko wybrał najlepsze ziemie. Gdybyśmy się przejechali na sąsiednią wioskę, zrobili kilkanaście kilometrów, ja bym panu pokazał, gdzie były siedliska, no. To jedźmy. Wioski wyglądają przygnębiająco. Po niektórych domach zostały tylko gołe place. Wiele budynków ma okna zabite dyktami. To znak, że sprzedana pod lotnisko. W nielicznych są jeszcze gospodarze. Dzień dobry. Polskie radio! Polskie radio! Dzień panie dobry! Gospodarzu. Paweł, to nie, nie moje, panie, bo to się emeryta. Ja już nie moje, je to syna je. To gospodarstwo Pana syna w Skrzelewie, ile ma hektarów? My mamy tu cztery hektary i budynki. No. Na co czekam? A ja mam może będzie lepiej płacił. I syn też czeka na lepszą wycenę, tak? No na lepszą wycenę. Przystąpił do tego programu dobrowolnych nabyć, czyli oddania gospodarstwa. Nie oddane. Wcześniej, bo łapali nasidło oddane. ludzi. Na no. Nasidło łapali. To jest... O ja nie będę mówił, no ale... To jest banda... Grabieżców. Grabie... Jednym Jednemu dają... 50 zł za metr, jednemu 100 zł, a drugiemu dają 12 zł. O! Poważnie różne ceny dają gospodarzom no. za ziemię. No a nie, on jak powinny. Najpierw sprzedali panie takie, pracowali, a ziemię mieli tylko tak aby. aby. Nie, nie zależało, bo oni tak nie żyły z gospodarki, tylko z pracy, to oni sprzedali i pośle. A prawdziwy rolnik to było, został im od urodzenia, Wiem no. jak kupowałem, budowało się, a teraz trzeba uciekać ze swojego. O. Kilku was zostało rolników tutaj z Krzeregiem. No tutaj u nas na wsi trzech zostało. Porycie we wszystkich wsiach, chyba po dwóch, po trzech, po czterech. No i co będzie dalej, jak oddacie gospodarstwo? No co będzie, no co będzie. Gdzie pójdziecie? Jak dadzą pieniądz dobry, to się kupi może coś, ale czy się z nie wiadomo dokąd będzie wojewoda, to wysiedlą. Odpowiedź wojewody mazowieckiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wycena nieruchomości uwzględnia jej aktualne przeznaczenie i sposób użytkowania. Oznacza to, że grunty rolne są wyceniane jako rolne. Najlepsze zimne byli, bo tam mieli krzoki tam do gól, tam tereny bagniste. A tu weźmy w nasze najlepsze, ale to. Zgodzili się ludzie, poszli, sprzedali, które zabudą. Bo to jest biznes. Tanio kupić, posiąść, pohandlować tym jeszcze i się nadziać tak, jak się człowiekowi w głowie nie mieści. Ale ja to się dziwię ludziom. Dlaczego od razu na pierwszy wszystko jeden bez drugiego sprzedawali i poszli i nie, nie zabroni nikt, ale będą płakać niedługo też, bo jak im przyjdzie kupić wszystko, jak te ceny pójdą to będą piszczyć, ale Dobrze się nie zanosi panie. Właściciele nieruchomości mogą odwoływać się od ich wyceny, ale będą musieli je opuścić w ciągu 120 dni od otrzymania operatu. Zdenerwował się pan, w usłyszał, że ma być lotnisko i że mają państwo opuścić gospodarstwo. Miałem nadzieję, że do tego nie dojdzie, że rządzący się opamiętają, że jednak te ziemie nie zostaną zniszczone. Ale widzę, że konsekwentnie dążą do tego, żeby niestety, no ale, ale zniszczyć te skarby narodowe, no. Bardzo źle się czuję, to jest życie w stresie, to są źle przespane noce. To i te dni są takie trudne, takie no mało radosne, bym powiedział, no. Tu przeżyliśmy całe życie, wszystko było stworzone od zera do teraz, a teraz na starość każą fru zrobić opuścić już, niech już Pan da spokój. Pan nie wie, co to znaczy robota od zera, żeby stworzyć gospodarstwo. Jakby Pan tu przyszedł chociaż na tydzień popracował tak jak my, to Pan by zrozumiał, co to znaczy praca w rolnictwie i tworzenie gospodarstwa od zera. Jak Pani sobie wyobraża, no Wyobrażam miejsce. sobie na razie już. To jest na razie moje. Co ja czuję? Ja czuję... w uczuciach może żal, smutek. Ja wolę podać przykłady. Żeby ta ziemia była w takiej produktywności, na to trzeba wiele lat pracy. Na zawartość próchnicy. Także jestem mocno tak, że ja w nowym miejscu, ja w tej chwili mam 39 lat. Tata kupił ostatni kawałek ziemi jakieś 13 lat temu. Ziemia bardzo dobrej klasy i po dzień dzisiejszy, po 13 latach, ta ziemia pomimo we władaniu w moich rękach, gdzie wydaje mi się, że wiem jak ją doprowadzić do stanu produktywności jak najlepszego, to ona nadal nie rodzi tak jak powinna. To teraz wyobrażam sobie pójść w inne miejsce. Ja mam 39 lat. To ile ja znów lat muszę doprowadzić ją do kultury, żeby ona zaczęła naprawdę rodzić zdrową żywność. Bo to, to jest bardzo długi proces i na to mam największy oto żal, że, że nikt na to nie zwraca uwagi, bo uważa, że jak ja sobie dostanę jakieś pieniążki, to sobie gdzieś odkupię i będę już w następnym sezonie gospodarzył. Ale nikt nie bierze pod uwagę, jak długi to jest proces przygotowania tej ziemi, tej gleby, żeby ona była produktywna. Moje marzenie to jest to, żeby oni odpuścili ten pomysł na budowę lotniska w tej lokalizacji. To, że zostały z, no, zrównane z ziemią, wyburzone te siedliska. No, siedliska można odbudować, można odbudować dom, można odbudować budynki gospodarcze. No ale jak się ziemię zabetonuje, to on, ona już zostanie wyłączona no, no na zawsze z produktu. Był to reportaż Adama Bogorya-Zakrzewskiego, FRU na starość, 71 151. Przypominam Państwu ten numer, gdyby Państwo chcieli do nas y, napisać. A już za chwilę porozmawiamy między innymi o tym, co dzieje się w głowie człowieka, dla którego dom, jego miejsce na ziemi przestaje być azylem, a staje się po prostu pozycją w tabelce rzeczoznawcy. Polskie Radio. Jedynka. nowy dom sztuka sprawić by miał w sobie duszę Podku szczęścia nie wyrzuca się na złom nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszy to nie sztuka by trenować sobie mózg sztuka sprawić by rozumiał lu. Jak to nie sztuka wybudować nowy dom Sztuka sprawić by miał w sobie duszę Wodków szczęścia nie dorzuca się na złom Nie wynosi się na śmietnik snów i wzdłuży To nie sztuka skonstruować super plan Wszystko z góry mieć zaplanowane Sztuka z losem w grę problem. Przegranej przegrane i wygrane Sprawić by miał w sobie tłuszczek Fotku szczęścia nie wyrzuca się na złą, Nie wynosi się na śmietnik snów i wzdłuż To nie sztuka bijąc głośno w głośny gong Nóg tysiące zmusić do tu, tupotu Sztuka skomponować tak ulotny song Co skrzydłem na przyjemność lotu Sztuka wybudować nowy dom, Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Odku szczęścia nie wyrzuca się na złom, Nie wynosi się na śmierćnik snów i wzgórze To nie sztuka z cudzej studni wodę pić, Zbierać cudze zasługi i winy. Rytwem żyć i śnić Znaleźć źródło w najsłuszej pustyni szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnych znów i wdróżek. To nie sztuka z cudzej studni wodę pić, zbierać cudze, zasługi i winy. Sztuka swoim własnym rytmem żyć i śnić, znaleźć źródło w najsłuszej pustyni. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia 34 minuty po godzinie 23. To jest audycja Wieczór z reportażem. W studiu w Warszawie Dorota Minta, psycholożka, terapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A na łączach z Katowic Marta Tomczok, historyczka literatury, autorka książki Blizny, Krajobrazy po Przemyśle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może zacznijmy od pani, pani Doroto. W reportażu słyszymy, że dla państwa bonieckich dom i te 20 hektarów to jest nie tylko kapitał, to nie są tylko metry kwadratowe, ale to też jest ich miejsce na ziemi, ich Tożsamość, to jest całe ich życie. Pewnie znajdziemy też takich rolników, dla których to jest też ojcowizna i taka ziemia uprawiana z dziada, pradziada. No i przychodzi instytucja państwowa, przychodzi państwo i mówi, to wszystko jest warte tyle, ile operat rzeczoznawcy za ziemię rolną. Jak sobie poradzić z, takim, z taką sytuacją, z takim uprzedmiotowieniem? Mamy po jednej stronie urzędników, którzy mają wytyczne i muszą działać y, zgodnie z jakimiś założeniami planu. Ja nie będę się wypowiadała o kwestiach finansowych, prawnych, bo to nie... To słyszeliśmy to, w to, tak, i to nie mój obszar. Natomiast myślę, że taka sytuacja dramatycznej zmiany, takiej ogromnej zmiany wywołuje w wielu osobach i na pewno u tych państwa również... Ym, po prostu duży lęk, niepokój, co będzie. Bo z jednej strony to jest stanięcie wobec zmiany, a zmiany są w ogóle trudne, ciężko. Nie lubimy zmian. Nie lubimy zmian, a już na pewno nie takich rewolucyjnych. Ale też... Y Tutaj jest bardzo duża niepewność, bo oni nie wiedzą, dokąd oni się przeniosą, dokąd przeniosą ten, to swoje centrum życia, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, że taką emocją, zresztą o której mówił pan Boniecki, jest y, frustracja i niepokój, Taka, strach przed nieznanym. Zapewne dużo w tym jest też takiego odziedziczonego lęku, bo my jesteśmy krajem, który przez y, 200 lat przechodził najróżniejsze y, Zawirowania, te migracje przymusowe ludności, wysiedlanie, przesiedlanie, bez takich rozmów jak teraz, tylko w bardzo okrutny często sposób miały miejsce i to kilkadziesiąt lat temu, więc myślę, że ta historia też jest jeszcze gdzieś żywa w wielu rodzinach i na pewno ten niepokój podbija. No a dom w naszej kulturze jest czymś, co się kojarzy z taką rzeczą bezpieczną, stabilną, czymś, gdzie możemy znaleźć schronienie. Więc myślę, że tutaj ten niepokój od strony psychologicznej jest jak najbardziej uzasadniony i decyzje, które, którymi państwo stoją, są bardzo trudne. Nie tylko te finansowe, o których wspominali, ale właśnie te emocjonalne, bo to tak naprawdę muszą wymyślić sobie, jak śpiewa. Alicja Majewska, nowy, nowy dom, dom zbudować wszystko na nowo, inaczej w innym miejscu y, to się wiąże z jakimiś też decyzjami zapewne strategicznymi rolnymi, na których my się oboje nie znamy ale co uprawiać, bo pan wspominał bohater reportażu wspominał co będzie tam siał y, i sadził a być może w nowym miejscu będzie musiał podejmować inne decyzje, więc dla niego to też jest zmiana e, tego myślenia o rolnictwie. Tych zmian jest bardzo dużo, ale myślę, że też taką zmianą, która już zaszła w, e, i która pogłębia na pewno frustrację u bohaterów reportażu, to jest to, że oni stracili pewną wspólnotę. E, mimo wszystko wieś jeszcze ciągle ma w sobie dużo takiej wspólnotowości, bycia razem, znania siebie, a teraz nagle ta wspólnota została rozproszona. Bo... Mieszkają trochę na pustyni, prawda? Trochę bo ten krajobraz obraz pustyni... jest taki postapokaliptyczny, można no, tak... powiedzieć. Te, te domy z pozabijanymi dechami, oknami. Tak, ale hmm. też jest tak, że oni nie wyprowadzą się zapewne, tu musieliby mieć dużo szczęścia, gdzieś blisko swoich poprzednich sąsiadów. Czyli będą musieli też na nowo budować swój, swoją, swoje otoczenie społeczne, co też jest ogromnym wyzwaniem i wymaga dużo wysiłku, więc myślę, że te konteksty wpływają na ich nastrój, ale też zapewne na decyzje, które podejmują. Pani Marta Tomczok jest autorką książki Blizny, Krajobrazy po Przemyśle, jest Ślązaczką, chociaż książka nie, nie traktuje tylko o Śląsku, ale też tak sobie wypisałem o Bełchatowie, o Turowie, o Nowej Hucie, o Koninie, czyli wszystkich tych miejscach, w których Przemysł brutalnie zaanektował przestrzeń życiową mieszkańców tych, tych terenów. Tak się zastanawiam, pani Marto, jak doświadczenie tych wysiedleń podkopalnie odkrywkowe na przykład może pomóc nam zrozumieć to, co dziś czują rolnicy z Mazowsza, którzy patrzą na te swoje domy przeznaczone do rozbiórki. No myślę, że może nam bardzo mocno pomóc i przede wszystkim jest dokładnie tą samą opowieścią, która przetacza się przez historię Polski, gospodarczą historię, ekonomiczną historię, przemysłową historię od 1945 roku. Jakie Niestety pani analogie widzi? Mhm. Więcej analogii niż różnic. Niestety więcej analogii niż różnic i Um, nie podejmuję się, podobnie jak pani Dorota, oceny, dlaczego tak się dzieje. Starałam się głównie słuchać tej opowieści i wynotowałam sobie całą masę podobieństw. Um, no przede wszystkim krzywda ludzka zazwyczaj mówi um, bardzo podobnym głosem i um, to jest głos, który domaga się um, empatii i my tą empatię odczuwamy. I ja też ją odczuwam słuchając tej opowieści, a w tej opowieści, w, ty w tych rozmowach w tym reportażu, w tym materiale przede wszystkim było słychać ogromne rozczarowanie i ogromną krzywdę. Ja może zacznę od końca, to znaczy od tego, co wywołało we mnie e, największe zdziwienie. Pomyślałam sobie, że przez te wszystkie lata wysiedleń przemysłowych, których w naszym kraju wydarzyło się bardzo, bardzo wiele i może właśnie to, że jesteśmy też krajem, który tych wysiedleń nigdy sobie dobrze nie policzył, nie zestawił, nie wynotował, nie opisał ich historii, przyznał ile osób faktycznie było i w jakich okolicznościach wysiedlanych, wysiedlonych, no to tych analogii nie słyszymy, bo nie chcemy ich słyszeć. W wiele innych krajów, takich jak Czechy czy Niemcy, te zestawienia, te historie mają odtworzone. Ale wrócę do tego, o czym chciałam powiedzieć, czyli tego zdziwienia. Otóż wielu bohaterów mojego reportażu, takich, z którymi ja rozmawiałam, przyznawało, że bardzo brakowało im w tym procesie wysiedlania psychologa. To była taka podstawa, zwłaszcza dla tych młodszych osób, y, późnych roczników 60., y, żeby to wysiedlenie odbywało się godnie. Żeby ktoś tym ludziom pomógł zrozumieć, gdzie oni idą, w jakie miejsce są wysiedlani, co ich tam spotka, co ich czeka, jak ta ich nowa historia będzie się kształtowała. E, wysiedlenia w latach 70 i 80. zwłaszcza 70 były dla ludzi upiornie trudne. E, o tym doświadczeniu trudnego wysiedlenia jest chociażby film Paciorki jednego różańca w e, reżyserii Kazimierza Kucza. Chociaż jeden tamto Jeden ma... albo jedyny chyba taki, który podejmuje tę tematykę, prawda? E, no nie, dlatego, nie? że jest też film Blizna Krzysztofa Kieślowskiego i wysiedlenia są obecne, jak najbardziej Bardziej mhm. w materiałach filmowych, też w reportażach, ale niekoniecznie na pierwszym planie. No Musimy je z filmów sobie wydobyć. No i pacierki jednego różańca są też, też o tym, bo tam jest cała masa takich brutalnych krajobrazów jak ludzie na przykład palą meble, jak kłócą się o wzięcie grabi czy akordeonu do bloków które pokazują, że te starsze osoby. Z, zupełnie nie rozumieją, gdzie się będą przenosić, bo nigdy nie doświadczyły bycia w blokach czy w osiedlach z wielkiej płyty, nie mieszkały w takiej małej przestrzeni. Rzeczywiście one w tych osiedlach robotniczych żyły sobie od wielu, wielu pokoleń i nie przypuszczały, że coś takiego im się przytrafi. I ta okoliczność nieprzygotowania do wysiedlenia powtarza się właściwie przy każdym jednym wysiedleniu bo powtarza się przy inwestycjach związanych z Bełchatowem, przy inwestycjach związanych z Turowem, przede wszystkim przy inwestycjach związanych z budową, a później działaniem hut metali nieżelaznych. I tutaj taka, taki przykład huty Głogów jest też bardzo istotny i dramatyczny. Tego elementu akurat w prezentowanym dzisiaj reportażu nie mieliśmy, mianowicie aspekt ekologiczny. On się pojawia w PRL-u i stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi, którzy zanim się wyprowadzą, czy zanim zostaną wysiedleni, żyją z tym trującym y, ich przemysłem i niekiedy jest tak, że czekają na wysiedlenie, żeby móc po prostu mieszkać w lepszych warunkach i też bardzo często nie wiadomo, którzy zostaną wysiedleni, którzy nie zostaną wysiedleni, jaka część tej wsi zostanie wywłaszczona, jaka nie zostanie wywłaszczona. Jest to, y, no, y, powiedziałabym, czasami... Y, a odnoszę się tutaj głównie do przeszłości, tak? mm. taki bardzo niezrozumiały dla, dla ludzi proces i to na pewno bardzo wzmaga ich lęk i bardzo wzmaga ich niepokój. Jeżeli chodzi o górnictwo odkrywkowe, ono w ogóle, ponieważ taka jest jego natura, rozwija się w sposób długofalowy i czasami trudno powiedzieć, w jakim kierunku będzie się rozwijało, jak ta inwestycja będzie przebiegała. To wszystko jest skomplikowane i wiąże się nie tylko z ekonomią, ale przede wszystkim z y, geologią. I często jest tak, że to, co zaplanowane do wysiedlenia i przez długi czas jakby zamrażane ekonomicznie, bo ludziom się nie można już rozbudowywać, nie można remontować, żyją w takiej ogromnej stagnacji. Ostatecznie nie, w nie, zostaje, nie, w ostatecznie nie zostaje wysiedlone. Właśnie ostatecznie mhm. nie zostaje wysiedlone. I nie jest tak, że w Polsce ta tematyka stresu wysiedlańczego, tak byśmy go nazwali, tak? Nie była podejmowana. Oczywiście ona była podejmowana, chociażby właśnie w związku z inwestycjami pod Głogowem, um stresu wysiedleń, czego dochodził też stres ekologiczny. Związany z tym, że rolnicy no, nie bardzo wiedzieli, jak mają się zachować w związku z tym, że um, te pola zaczynają im no, przestaje tam rosnąć zdrowa żywność, albo w ogóle cokolwiek rosnąć. O -Pani e- Marto, pani pani Ale mówi w takim oczekiwaniu mm -hmm. właśnie, właśnie pozostawali przez długi czas. Z, z tego, co pani mówi, wnioskuję, że mamy sporo doświadczeń od, od tego 45 Roku, Pani zdaniem ktoś z tych doświadczeń korzysta, państwo z tych doświadczeń korzysta przy kolejnych inwestycjach. Jak to wygląda w Polsce? Może ma pani jakieś doświadczenia z zagranicy? Nie wiem, czy ktoś z tych doświadczeń korzysta w Polsce, dlatego chociażby, że historia tych doświadczeń nie była do tej pory zbierana, zestawiana, opisywana. Nie spotkałam się z tym szczerze powiedziawszy, żeby dla kogoś tamte historie stanowiły jakiś punkt odniesienia, a mogłyby, mhm. bo... No, bo wydaje się, że w dzisiejszej sytuacji ta procedura wywłaszczania jest dużo bardziej transparentna, oparta na zupełnie innych wartościach, z poszanowaniem też dla społeczności lokalnych to wszystko. Bywa. Tak zresztą jak transformacja energetyczna, tak, która ma jakby u swoich podstaw oddolność całego tego procesu i partycypację, czyli dialog ze społecznością lokalną. Więc co do zasady, te warunki powinny być zupełnie inne. Mhm. Ale czy są... Na pewno jest nieufność, duża nieufność do, do organów y, państwa, do różnych instytucji. O tym może jeszcze zdążymy porozmawiać. Reportaż wspomina o sąsiadach, którzy już sprzedali swoje domy, grunty. To jest 65% gruntów. Dlaczego pani Doro, to jednym y, przychodzi to łatwiej, a innym trudniej? I, i, I Niektórzy, a w zasadzie zawsze się zdarza chyba tak, że, że są tacy, którzy zdobywają się na taką samotną walkę z systemem. Ja myślę, że tu jest kilka wątków w tym pana pytaniu. Pierwsze, to co też wspominała pani Marta, że być może zabrakło po prostu dobrego dialogu, otwartego dialogu, trochę potraktowania w sposób bardziej podmiotowy właścicieli tych gruntów. Może faktycznie ze wsparciem psychologicznym. To na pewno jest tańsze niż jakieś długotrwałe procesy, ale... Jest tak, że w każdej społeczności są tacy ludzie, którzy są awangardą, tacy, którzy uznali dobrze, to ta zmiana może być dla nas szansą, bo po prostu mają inną konstrukcję psychiczną. psychiczną. Być może są bardziej odporni na, na niepewność. Po prostu inaczej funkcjonują. Natomiast w każdej społeczności są tacy, którzy, którzy potrzebują więcej czasu do namysłu, więcej danych, inaczej procesują tą, tą zmianę, która, jak mówiłam wcześniej, jest ważna. A jak słuchaliśmy tego reportażu, to trochę był taki e, apokaliptyczny e, wątek i być może niektórzy z tych e, ludzi, którzy tam jeszcze są, mają takie poczucie... E, walki właśnie o obronę twierdzy. także oni będą ostatni, oni do końca wytrzymają. I będą bronić tej ziemi, która jest drugiej, trzeciej klasy, która jest dla nich wartościowa bardzo. Bo jest ich, tak. Jest ich. Nie wiedzą jaką mają alternatywę, bo to też nie jest tak, że w momencie podejmowania decyzji oni, tak domyślam się, wiedzą dokąd pojadą. I wchodzą ten lęk, o którym mówiłam, frustracja, brak pewności, brak też dialogu w konsekwencji daje takie działanie oblężonej twierdzy. A że mamy tą jeszcze tradycję romantyczną obrony do ostatniej kropli krwi yy, i ta ziemia jest bardzo symboliczna też w polskiej kulturze, to myślę, że stąd takie zachowanie. Mam wrażenie, że po prostu zabrakło takiej spokojnej rozmowy z tymi ludźmi, też wysłuchania i wątpliwości. Tak przynajmniej to brzmi w reportażu. Jak było, tego nie wiemy do końca, bo jednak aż 60, ponad 60% osób, jak pan mówi, właścicieli już opuściła te domy. Zresztą to są puste wioski w reportażu. Myślę, że jesteśmy bardzo różni. Czasami jest też tak, że nie podejmujemy decyzji od razu, bo wydaje się nam, że możemy na nią poczekać, że jeszcze coś się może zmieni. Mamy nadzieję, że jednak odwołają tak decyzję o budowie portu, a były takie momenty, że tak się wydawało a później już jest y, ciężko być tym ostatnim w peletonie. Z jednej strony tak mówimy o tym, że mamy traumę utraty swojego miejsca do życia, po prostu domu, ziemi, to też miejsca pracy, a z drugiej, tak jak y, pani pani Doroto powiedziała, tracimy też sąsiadów. To jest rozpad więzi, które często tworzyły się przez dziesięciolecia i też stanowił jakiś fundament bezpieczeństwa, że się jest właśnie wśród e, swoich. Pani Marto, pani w rozmowach z tymi przesiedlonymi osobami też e, zauważyła taki brak i, i taki problem rozpadu więzi? Tak, tak. Oczywiście on był <śmiech> podstawowym argumentem za tym, żeby jednak... Y nie dać się wysiedlić, czy nie dać się przesiedlić. Te paciorki jednego różańca, o których wspominałam, to jest właśnie symbol wspólnoty, którą bardzo łatwo jest rozerwać i jak to z różańcami bywa, prawie nie da się jej naprawić. Zdaje się, Ta że wspólnota... Niemcy mają takie doświadczenia przenoszenia całych tak. wsi, prawda? Tak. Tak, tak, tak. To się w Polsce właściwie nigdy nie udało poza wsią wysiedloną z powodu zbiornika nieboczowy. Tam zawalczono o taką jakby relokację. I to wspólnota przetrwała to jest... rzeczywiście? Nie prowadziłam tam badań. Hmm. Prowadzi je antropolożka z Wrocławia, moja koleżanka. I wydaje się, że tak. No ale trzeba byłoby to rzeczywiście potwierdzić, że tak jest w istocie, natomiast musiało coś na pewno tymi ludźmi kierować, że chcieli taką wspólnotę utrzymać. To jest na pewno trudne ekonomicznie dla naszego kraju, ale też jakby ekonomia nie jest jedynym argumentem, którym powinno się w takich kwestiach kierować. Wspólnoty to jest coś traconego bezpowrotnie. Szczególnie jak, jeśli wyobrazimy sobie przenoszenie ludzi z wsi, których całą strukturę, całą mapę, cały plan. Po wielu, wielu latach ludzie są w stanie odtworzyć z głowy. Czyli takie historie tak, zostają z ludźmi. Tak, tak. I są przenoszeni do bloku. Zostaje im jedna ławeczka, zupełnie inna struktura tego, tego mieszkania. Nie chce im się tam żyć i to właściwie powtarzali prawie wszyscy wysiedleni. Co jest też istotne i różni na pewno te obecne wysiedlenia od tamtych to szansa na awans w mieście. Dzisiaj słuchałam radia, chyba to była właśnie jedynka i była mowa o, o tym, jak dziś w Polsce widzi się różnicę między wsią i miastem. Jak miasto postrzega wieś, jak wieś postrzega miasto, no bardzo wielu miastowych przeprowadza się na wieś, wiele osób ze wsi przeprowadza się do miasta. Te ruchy są właściwie płynne i miasto nie jest już aż taką atrakcją dla mieszkańców wsi. W latach 70. czy 80. było zupełnie inaczej i faktycznie wyświetlenia, wiele osób traktowało jak awans, jak możliwość odejścia od tak zwanych piachów, bo tak właśnie często mówiono na te gorszej klasy ziemie, czy ziemie, co do których trwał spór, czy one są dobre, czy złe, żeby za nie ludziom mniej zapłacić i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że, że to miasto przestało już być takim argumentem, ale dalej argumentem, tak jak wspomniała pani Dorota, jest ziemia. I tu widzę właściwie samą retorykę, tą w dzisiejszym reportażu i tym, jak o Ziemi mówili moi rozmówcy. W dzisiejszym reportażu usłyszeliśmy, że jak się Ziemię zabetonuje, to ona zostanie wyłączona na zawsze. Mm. Już pod tego betonu się jej nie wyciągnie. I to właśnie było takie bardzo, bardzo romantyczne, bardzo uduchowione. W przypadku przemysłu, odkrywek szczególnie, ta ziemia była przepkopywana, prze przeorywana, rozrzucana na kilometry gdzieś dalej na zwałowiska, i nie było już w ogóle żadnych szans, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Hmm, to hmm. poczucie. Tak, w związku traconego z ziemią, ale też to, że nikt rolnikowi właściwie nie zrekompensuje tej przez lata uprawianej ziemi. To też było w dzisiejszym raporcie No tak? właśnie Tych badania też nadwory. pokazują, że większość, większość tak. osób nawet po latach jest niezadowolonych z tego, co, co otrzymała. I... Musimy powoli kończyć. Jedno zdanie, pani Doroto, gdyby pani miała usiąść przy stole z państwem bonieckimi, to co by pani powiedziała, żeby mogli przetrwać ten czas zawieszenia, tak Ech. w jednym zdaniu? Ja myślę, że poradziłabym jednak, żeby podążali za relacjami, czyli żeby szukali wsparcia nie tylko w tej swojej trójce rodzinnej, najbliższej rodziny, ale żeby szuk rozmawiali też z tymi, którzy już znaleźli nowe gospodarstwo gdzieś, jak to wygląda, żeby... Może pojechali, posłuchali doświadczeń, bo to uspokaja, a może warto, żeby osoby yy, chcące tą ziemię odkupić i wysiedlić bohaterów reportażu właśnie o coś takiego zadbały. Pani Marto, jedno zdanie? Chciałabym, żeby zabrzmiało optymistycznie, więc powiem bardzo podobnie, że siła jest we wspólnocie i tą wspólnotę da się mimo wszystko po latach odbudować, niekoniecznie na tej samej ziemi, ale ona gdzieś tam w sercu zostaje i wierzę, że w bohaterach ona też pozostanie. Oby tak było. Pani Dorota Minta, pani Marta Tomczok, tematu nie wyczerpaliśmy. Bardzo dziękuję paniom za udział w audycji. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Jakub Tarka, dobrej nocy. Jedynka. Polskie Radio Lektury Jedynki Nudna niedziela w Fartings. Wybuch Charlesa być może z powodu przyjazdu żony. Posłuchajmy drugiego fragmentu powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delaneyów. Czyta Anna Kurt. Maria leżała, jak to zwykle ona, z zamkniętymi oczami rozciągnięta na sofie. Była to jej stała poza, obrona przed ewentualnym atakiem. Ktoś obcy mógłby sądzić, że pani domu śpi, zmęczona, pracowitym tygodniem w Londynie. Prawą rękę z pierścionkiem najala na serdecznym palcu zwieszała niedbale, dotykając czubkami palców podłogi i kłując w oczy Charlesa, który siedział naprzeciwko w głębokim fotelu. Znał ten pierścionek tak długo jak samą Marię i nie przywiązywał do niego większej wagi niż do innych osobistych drobiazgów żony, pochodzących jeszcze z czasów dzieciństwa, np. starego grzebienia czy wytartej od ciągłego noszenia bransoletki. Dzisiaj jednak widok bladej akwamaryny przylegającej ciasno do palca Marii, Lichej i bezwartościowej w porównaniu z zaręczynowym szafirem i obrączką, które on jej podarował, a które zawsze zapominała zabrać z umywalki, mógł dolać oliwy do trącego się ognia. Charles doskonale wiedział, że Maria nie śpi. Egzemplarz sztuki teatralnej leżał z boku. Trony były wymięte, a jedną wyrwał szczeniak, któremu pozwolono się nią bawić. Okładka nosiła ślady lepkich palców dzieci. W następnym tygodniu sztuka zostanie zwrócona autorowi z tą samą co zawsze adnotacją na bazgraną niedbałym pismem Marii albo wystukaną na rozklekotanej maszynie kupionej na wyprzedaży wiele lat temu. Pana sztuka bardzo mi się podobała i uważam ją za nadzwyczaj interesującą. Choć jestem pewna, że odniesie wielki sukces nie wydaje mi się, żebym potrafiła oddać dokładnie to, o co panu chodzi w roli Rity. W ten sposób pochlebi się autorowi, który będzie mógł potem rozpowiadać znajomym. Ogromnie je się podobała, a naprawdę. A jednocześnie zachować szacunek, a może nawet sympatię do Marii. Teraz jednak maszynopis leży na podłodze, zapomniany pośród niedzielnych gazet. Czy... Spoczywająca na sofie z zamkniętymi oczami, Maria poświęciła mu choćby jedną, zbłąkaną myśl. Charles nigdy się nie dowie, gdyż dotąd nie dane mu było poznać ani jednej myśli żony. Anna Kert przeczytała drugi fragment powieści Daphne du de Rodzina Delanejów. Tłumaczenie Anna Bańkowska. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro... Ciąg dalszy jedynka polskie radio, reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował I te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto? No kto, no wiadomo Ci panowie, panowie z Media Expert. Media Expert Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Reklama